audycja Kadr Woko, dzisiaj odcinek 29, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po drugiej stronie Andrzej Nowak. I co, zaczniemy od rozwiązania konkursu z zeszłego tak, tygodnia? Tak, dziękujemy wam za wszystkie zgłoszenia, było ich całkiem, całkiem sporo, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Nagroda wędruje do osoby, która nie ma imienia i nazwiska w mailu, ale mail był xover, więc odeślemy maila z prośbą o podanie adresu do wysyłki i tak dalej, i tak dalej. Gratulacje, mam nadzieję, że nagroda ci siądzie. Według nas jest całkiem spoko. Mm -hmm. A przypomniesz tylko, jakie było pytanie i jaka odpowiedź konkursowa? A tak, to, to, to byłoby warte. Pytaniem było, jaką nagrodę i za co otrzymał e, prosiak na złotych kurczakach i jest to oczywiście odpowiedź biały kurczak bądź kurczak albinos za całokształt twórczości i wkład w rozwój komiksu undergroundowego łamane przez niezależnego. Zwycięzcy konkursu jeszcze raz gratulujemy. Gratulujemy również prosiakowi tejże nagrody i od razu też powiemy że w tym odcinku również będzie konkurs i odbędzie, i odbędzie się on na tych samych mniej więcej zasadach jak ostatnio więc słuchajcie słuchajcie odcinka gdzieś tam jest ukryte pytanie i kto pierwszy ten lepszy a nagrodą będzie coś. Coś będzie jeden z komiksów o którym dzisiaj opowiemy. A jest ich całkiem dużo, ale jednak zaczniemy od newsów. Du, du, du, du. Więc zaczniemy od takiej informacji, która niedawno się pojawiła. Nowe wydawnictwo komiksowe w Polsce, kolejne. W tym roku już będzie które? Czwarte? Piąte? 16. Kurczę, a no dopiero luty. Tym razem chodzi o Non Stop Komiks. Non Stop Komiks, które jest wydawnictwem komiksowym takim... Patronackim pod wydawnictwem Sonia, Sonia Draga, które publikuje książki, m.in. sagę o Christianie Greju, jak się wczoraj przekonałem. I no na razie nie wiemy za dużo. Na razie wiemy tylko tyle, że zaczęto od sprowadzania komiksów oryginalnych amerykańskich i sprzedawania ich na swojej stronie, ale z czasem mają się także pojawić zapowiedzi komiksów polskojęzycznych i cie... też zagranicznych, ale polskojęzycznych. Tak, tak, w, w polskiej wersji językowej. I cieszyłbym się niezwykle, znaczy cieszyłem się nawet przez pierwsze pięć minut, gdyż... E... Um, okazało się, że wydawnictwo Nonstop Comics bardzo blisko współpracuje z moim kochanym Imidżem I większość oferty ich sklepu to jest właśnie, to są właśnie komiksy z wydawnictwa Imidż. Ale to cały czas jest Diamond, prawda? Tak, tak, to, to jest na razie Diamond, ale no wiesz, wydaje mi się dość oczywistym wnioskiem, że skoro sprzedają w swoim sklepie praktycznie sam Imidż, To też będą chcieli wydawać w Polsce Imidż. No na pewno by Cię to cieszyło i tak sądzę, że no, też spojrzałem z, po nazwiskach osób, które są tam odpowiedzialne za różne rzeczy i na przykład rzuciło mi się w oczy nazwisko Pawła Deptucha, więc od razu jakoś poleciało, poleciało mi skojarzenie w kierunku niezwyciężonego Invincible, gdyż w końcu on prowadził przez, przez kilka długich lat blok poświęcony temu komiksowi. Oczywiście nie chciałbym tutaj zbyt mocno fantazjować, ale no tak właśnie o to, tak, tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś miałby w końcu sięgnąć po tą serię, no to wyglądałoby... Liczysz też na Dragona, żeby się pojawił? No to by, to by musiał już Łazur się chyba za to wziąć, ale są też obawy związane z non Stop Comics, przede wszystkim to, że... Dlaczego? Przede wszystkim właśnie to, że za tym wydawnictwem stoją także osoby związane z serwisem Dzika Banda, a dzika banda. Przed... Pozwoliłem sobie zacytować komentarz odnośnie tak. tej sprawy. Otóż to właśnie serwis dzika banda, czyli ta, ten sam serwis, który jest odpowiedzialny za kielecki komikon, jest odpowiedzialny za aferę związaną z nagrodą imienia. Henryka Sienkiewicza, więc to, no cóż, no ciągnie się za nimi niezbyt fajna opinia ostatnimi czasy i można powiedzieć, że stali się takim symbolem czegoś, że symbolem tego, że biorą się za coś, a nie do końca to wychodzi i bardzo bym nie chciał, żeby Non Stop Comics też było kolejną taką może, rzeczą. Może może ma umowę z Image załatwianą na gębę. Właśnie, a później będzie wielkie zdziwienie. Jak to? Ale jak to? Przecież była umowa. No, no właśnie chciałbym tego uniknąć. Byłoby naprawdę bardzo fajnie, gdyby jednak pojawiło się wydawnictwo w Polsce, które równie mocno co Mucha, komiks, albo nawet jeszcze mocniej wejdzie w ten imisz. No i nie polegnie od razu na starcie, bo czegoś tam nie podpiszą, albo nie wiem, będą wydawać komiksy tylko w Polsce a, albo coś w ten deseń. Fajnie by było, gdyby po prostu no, no, uniknięto takiej sytuacji. Tak jak wspomniałem, no, na tej stronie internetowej non stop te nazwiska, które są wymienione jako osoby tam odpowiedzialne za różne rzeczy w wydawnictwie, to są osoby, które wydaje mi się, że są ogarnięte naprawdę, więc. Są obawy, ale są też duże nadzieje i po prostu teraz tylko, nic tylko czekać na pierwsze zapowiedzi. Zresztą e, zdziwiło mnie trochę to, bo polubiłem sobie fanpage na Facebooku od Nonstop Comics i tam zauważyłem, że na przykład mają swoje stoisko na mm, imprezie. Na, gro na teraz w tak, Katowicach. Tak, nie? na imprezie growej. Tak, tak stricte i wrzucili zdjęcie tego stoiska z komiksami, więc no... Ciekawe, ciekawe podejście, zobaczymy, zobaczymy jak dalej to pójdzie. Ja trzymam kciuki, ale jednocześnie mam tam wiesz, z tyłu głowy takie małe obawy. No i zobaczymy jak to będzie, bo to już jest kolejne wydawnictwo, które trochę mnie zastanawia. Nie powiem, że przeraża, nie powiem, że, że, że coś ten desnie, tylko zastanawia mnie swoim działaniem, bo Fantasmagorie na przykład też mnie troszkę zastanawiają swoim przesadnym optymizmem, przynajmniej tak to troszkę wygląda. Ale, ale, no cóż, no wydaje mi się, że wchodzą na, na rynek z jakimś konkretnym planem, przynajmniej mam taką nadzieję i, i zobaczymy czy, czy się uda, czy mamy kciuki na pewno za każde wydawnictwo. No i co? No wszystko co da więcej komiksów na rynek jest tak naprawdę czymś dobrym. Tak, No więc cóż, będziemy na pewno śledzić non stop Jak komiks najbardziej. i zobaczymy co dalej. Natomiast co tam w Stanach Andrzeju? Karen Barger, która w sumie, która była Vertigo. Tak naprawdę, bo bez niej to już tak nie wygląda. Uh, ogłosiła, że będzie prowadziła własny imprint w Dark Horse Comics. Nie ma zbyt fajnej, znaczy zbyt odkrywczej nazwy ten imprint, ponieważ nazywa się Burger Books. Uważam, uh -huh. że będzie taki hamburger z twarzą Karen. To wtedy. O, na bank kupię. Natomiast uh, jeszcze nic nie wiadomo, tak naprawdę, oprócz tego, że powstanie i że cały nadzór nad imprintem będzie prowadziła Karen Burger. No i mam nadzieję, że Dark Horse, która, nie, nie masz takiego wrażenia, że od jakiegoś czasu Dark Horse szuka takiego sposobu na siebie, żeby wrócić na rynek. I to właściwie, oni cały czas są na tym rynku, mm -hmm. ale kiedyś bardzo dużą część ich sprzedaży miały licencje, prawda? Znaczy no, st stali Gwiezdnymi Wojnami o, oczywiście i jak stracili te Gwiezdne Wojny, to faktycznie jest, był taki moment, że... A to chcieli w Mass Effecta pójść, a to chcieli w Wiedźmina troszkę mocniej pójść. A tam szukali, szukali i jakoś. jakoś... Oczywiście jest jeszcze Hellboy, ale no nie da się z jednej serii. Zwłaszcza, że Hellboy nie jest Batmanem, mm. że, żeby, żeby dać to, dało radę przekonać całe wydawnictwo sam. Hmm, horrorami kiedyś mocno stali. Tak, Mieli i naprawdę próbowali naprawdę z linią, linią superbohaterską. Tam dużo próby było generalnie, ale też większych sukcesów nie pamiętam. Teraz wiesz. wiesz Najbardziej mi się, jak patrzę po ofertach y, komiksowych, Dark Horse chyba najwięcej puszcza artbooków. Jeśli je wiesz masz mhm. artbook z takiej, takiej gry, Dark Horse, Zeldy, Dark Horse, wszystko, wszystko puszcza Dark Horse z takich rzeczy. Mhm. Chociaż tyle dobrze, że mają jakąś własną niszę odnośnie tego. Tak. Ale mam nadzieję, że właśnie Burger Books jako, jako cały imprint spowoduje powrót takich Dobrych tytułów do Dark Horse. Znaczy Powrót po tutaj. No właśnie, to też chyba się Nie, źle to nie jest do, do dobrze powiedziane, bo oni mają... Może zastrzyk nowych dobrych Oni, oni mają dobre tytuły w swojej ofercie, tylko mam takie wrażenie, że one się nie przebijają po prostu. I to jest ten problem, który Karen Berger z samym swoim nazwiskiem tak naprawdę może rozwiązać. I, I zwłaszcza, że tam wyczytałem w, te, w zapowiedzi tego startu Burger Books, że to mają być komiksy e, autorskie na podobnych zasadach jak w Image, dlatego też się zastanawiałem na Facebooku, dlaczego nie w Image, ale to tam już trudno. E, nie no, e, po prostu osoby, które będą robiły komiksy w Burger Books, ma, e, mają mieć prawa autorskie przy, przy sobie i, i te, te wszystkie sprawy. Hmm. Ale to chyba głównie Marvel i DC tak nie szanują autorskich prac, nie? No, najmocniej. Sądząc po, po tym, co wielu twórców... Znaczy, no, no najmocniej tak, ale też, wiesz, na przykład jest dużo pseudo autorskich komiksów w Boom Studios, gdzie to nie wygląda na zasadzie takiej, że ktoś przychodzi z pomysłem, tylko jedna osoba wymyśla fabułę, a druga osoba jest zatrudniona na to, po to, żeby fabułę przerobić na scenariusz komiksowy. Mhm. Tak na przykład yy, yy, tak na przykład powstało Deathmatch Death swego czasu, który napisał Paul Jenkins tylko że to był nie jego pomysł. To on po prostu dostał zlecenie na napisanie tego komiksu i ten, tych, tych przykładów można było wymieniać więcej. No ale tak, no, no wracając do Karenberger, no moim zdaniem samo nazwisko, już jej nazwisko będzie, będzie napędzało trochę tą sprzedaż, chociaż z drugiej strony Sergeon X z wydawnictwa Imix oczywiście no wcale jakoś dobrze nie przędzło, a też właśnie promocja tego komiksu się też trochę opierała na nazwisku Karen Berger. Ale jednak bardziej w takim też środowisku już stricte komiksowym. Mimo wszystko zawsze twórcy byli najpierw, a ona była po prostu e, edytorem tego, prawda? Redaktorką serii. Natomiast wydaje mi się, że w momencie kiedy, nazwijmy, no, no część wydawnictwa, linia wydawnicza należy do niej, to też trochę inaczej można to reklamować, nie? Tam mimo wszystko było... Sgt. X było trochę za dużo rzeczy, bo to było wydawnictwo Image, mm -hmm. byli twórcy i była Karen Berger jako, wiesz tak, wow, tutaj Tom Clancy napisał na tyle okładki, że jest spoko. E, mm -hmm. Więc tr trochę była, wiesz, umniejszona rola e, Karen. Natomiast w przypadku własnej linii wydawniczej wydaje mi się, że to jest... Mm, jak masz w filmie Quentin Tarantino prezentuje i wszyscy o Boże Quentin Tarantino! Oh, oh, boże. Mm. to wydaje mi się, że tutaj już to będzie mogło w ten sposób wyglądać. Zobaczę jak pierwsze serie zostaną zapowiedziane, tak, bo to tak. na, pewno na na to, cze na to czekamy, na te zapowiedzi e, tam chyba nie, nie, nie zostało wspomniane, kiedy dokładnie te pierwsze zapowiedzi nie. będą nie? No więc na razie tylko wiemy, że no, idzie... ale pewnie Sandiego. Tak, pewnie imprint. wiemy tylko tyle, że imprint powstaje i, i będziemy też go obserwować. I że Karen się nie wynosi z Nowego Jorku, bo Dark Horse ma swoją siedzibę gdzieś tam, gdzieś tam w Stanach, chyba w Milwaukee. Mhm. No ale Karen dalej będzie pracowała z Nowego Jorku. Okej. Okay. No a skoro już jesteśmy w Stanach, to ja tak... Yy, Jakiś czas temu na łamach podcastów wspomnieliśmy o tym serialu Inhumans, ty tylko wzruszyłeś ramionami, ponieważ nie, nie, nie. nieszczególnie cię interesuje. Ja stwierdziłem, że w sumie może zajrzę, jeżeli coś tam fajnego będzie się, się dziać. No i pojawiła się chyba, chyba podkreślam, pierwsza informacja castingowa, bo nie śledzę tego jakoś szczególnie mocno, ale na pewno pierwsza, która bardzo mocno rzuciła mi się w oczy, ponieważ do roli Maximusa Szalonego czyli brata Black Bolta, został zatrudniony Ivan Rion. I to jest aktor, którego znam z dwóch seriali, mianowicie grał Ramseya Boltona w Grze o Tron i był rewelacyjny oraz grał jedną z głównych postaci w serialu Misfits w wersji brytyjskiej, gdzie również był rewelacyjny. Tego gościa od znikania, a później podróży w czasie? Tak, to jest tak, ten typ? tak, tak, to jest ten, to jest ten typ. Pobierzam ten serial. Uhuhu. I po prostu, no, moim zdaniem ten dobór tego aktora do, do roli Maximus S jest, no, no świetny, bo. Ale z drugiej strony troszkę się obawiam, że będzie znowu grał Ram Ramzaja Boltona, tylko tym razem w ramach uniwersum. E telewizyjnego wydawnictwa Marvel, ale tak no, samo to nazwisko sprawiło, że jeszcze bardziej jestem ciekaw tego projektu. Pojawiły się także informacje o tym, że pierwszy odcinek będzie kręcony w całości kamerami IMAX, żeby być emitowanym także w, i w kinach te, tego formatu. Więc no, trochę ta stacja ABC podchodzi do, do tematu całkiem ciekawie zobaczymy, czy ogłoszą kolejne fajne nazwiska do tego projektu, no sam, sam Ivan Rion nie już, nie już kupił i dlatego jestem już w tym momencie absolutnie przekonany, że przynajmniej te pierwsze dwa, trzy odcinki sobie sprawdzę no kto wie, może się okaże, że to jednak będzie fajny serial no cóż zobaczymy jak to pójdzie dalej natomiast jeszcze w tym roku pojawią się dwa ciekawe komiksy w Polsce, w Polsce znaczy na pewno pojawi się więcej <coughs> niż dwa, przynajmniej mam taką nadzieję, że się <grym> okay. więcej niż dwa ciekawe komiksy w Polsce. Ale niedawno zostały zapowiedziane Dokładnie, kolejne dwa. krótka wiadomość ze wczoraj, właściwie ze przedwczoraj, jeśli słuchacie tego w niedzielę i to będzie God Ghost oraz Ghost of 1985. God Ghost a możecie kojarzyć z magazynu Heavy Metal, jeśli go zbieracie. Jeśli nie zbieracie Heavy Metalu, to powinniście, bo to kwartalnik ma naprawdę świetne komiksy. W ostatnim numerze zadebiutował e, Savage Sword of Jesus Christ Granta Morrisona i jest bardzo ciekawy, więc polecam. E, natomiast wracając do... Jest tak ciekawy jak tytuł. Na, nawet bardziej, okay. pojawiają się rzeczy, których się nie spodziewasz. Grant Morrison. Dokładnie. Wracając do meritum. E, Komiksy ukażą się dzięki Łukaszowi Kowalczukowi, więc śledźcie jego profil na Facebooku, bo tam będą wszystkie informacje. Mały nakład na pewno i cały zysk z niego przeznaczony na cele charytatywne, więc dwa dobre komiksy, z którymi będziecie się mogli zapoznać. Tylko trzymajcie rękę na pulsie, żeby się nie okazało, że się skończyły. Tak, bo możecie naprawdę fajne tytuły przegapić. Mm. Wspomniałem na początku tego odcinka, że tym razem będzie troszeczkę inaczej, mianowicie na przykład poprzedni odcinek jak wiecie był w całości praktycznie e, tak wywiadowo-festiwalowy i było bardzo mało czasu na komiksiki, więc dzisiaj postanowiliśmy nadrobić troszeczkę e, zaległości i nowości i dlatego dzisiaj będzie wyjątkowo dużo tych, tych komiksów. Jak tak sobie na szybko rzuciłem okiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście komiksów, o których wspomnimy. No więc cóż, no nie, nie ma co przedłużać, będziemy przechodzili od razu do po poszczególnych tytułów. I na początek rzucimy trzy od razu, z jednego wydawnictwa. Dokładnie. Wszystkie Które trzy. przywieźliśmy sobie ze złotych kurczaków. Dokładnie tak to będą Jeff Job Hunter Jacka Tigla, The Muscle Kids tego samego autora oraz Profesor Lawion i 24 godziny śmierci Mavilla więc yy, wszystkie trzy są wydane bardzo podobnie w tej samej cenie chyba nawet były Jeżeli, a no... nawet nie pamiętam czy były w tej samej Zresztą... cenie. ale są w tym samym formacie co? Tak, co, co, żeby wam dobrze wyglądały na półce, dokładnie tak, grzbiet się zgadza tak, no, <laughs> I spinacze strzywacze na tej samej wysokości Uhu, yy, Wydawnictwo Bazgrole. Yy, więc tak yy, Szybko może powiemy o czym są te komiksy Tak? Tak Tak. No więc zacznijmy od Jeff Job Hunter Jeff Job Hunter Jacka Tigla jest to o gościu, który szuka pracy I nazywa się Jeff Co Czego mogliście się domyślić na początku Słysząc tytuł I idzie do pośredniaka I w pośredniaku zostaje na, Wysłany na specjalną misję W lochach, żeby żeby dostać e, pracę. I właśnie o tym jest ten komiks. I co sądzisz, bo, bo mi, się, mi się podobało bardzo. Z tego co Jack mówił na spotkaniu z nim, to pi pierwszy raz jest też e, fizycznie w wersji kolorowej. tak mm -hmm. Dob Dobrze go zrozumiałem. E, mi się bardzo podobało, bo to, to jest taki komiks, który dobrze się czyta zawsze mm -hmm. i też ta forma bardziej Zinowa takich krótkich historii coraz, coraz bardziej mi odpowiada. I komiksów, który o jednym nawet powiemy, które nie starają się być czymś więcej niż są. E, jadąc na jakichś niesamowicie patetycznych rzeczach, podobnie jak teraz jest w grach, że już nie masz, że jest. No, do, dalej są, ale jest ich po prostu mało. Gier, w których jest fajna historia, tylko masz. O, amerykańscy żołnierze, <tos> patos. M, tylko nie taki patos jak w G.I. Joe, że to było zabawne i w sumie trochę fajne. Mm -hmm. Tylko ma, masz straszny szajs, natomiast Jeff Job Hunter jest taką na początku przyziemną historią, później się rozwijającą w takie dziwne fantazy. Dobrze się bawiłem. Tak, właśnie to, to jest to, co mi się podoba w tych komiksach, właściwie we wszystkich trzech, o których, to, o których um, wspomnimy, że one są takie na swój sposób absurdalne, ale w takim kierunku, że to, to się po prostu dla mnie fajnie czytało i e, zwłaszcza właśnie The Mask Kids, czyli <śmiech> to jest ciężko nawet opowiedzieć o czym to jest. To jest o humanoidalnych zwierzętach pakujących na e, siłowni i używających mocy muskułów, która... Tak, tylko prawdziwej mocy mo prawdziwej muskułów. Prawdziwej mocy muskułów, bo niektórzy mają... Nie, nie. Bucowatą muskularną moc, która tak. jest... E, czyli osoby, które idą na e, skróty, czy tam dwie tabletki metki, to sposób dla twojej sylwetki. Hmm. E, to, to są ci źli i antagoniści głównych bohaterów, którzy siłą swoich prawdziwych mięśni muszą ich pokonać i cała historia skupia się na tym że właśnie ten jeden z tych e, złych m, atakuje jednego z Muscle Kidsów i m, no, następuje no i się pojedynek na wieśni. Na, na, na wieś to, to jest y, komiks opowiadający o tym pojedynku i tam co moment praktycznie co drugi, co drugi kadr pojawia się jakiś tekst albo jakiś jakiś kadr który po prostu ro, mnie rozkładał na łopatki tam te teksty wypowiadane przez postacie są ja uwielbiam tą, te całe serie, kiedy przyjmują pozy kulturystyczne, żeby się pokonać w walce na mięśnie, to jest mm. prze zabawne. I właśnie z tych trzech komiksów, kupione, o których teraz mówimy, no, ten mi się podobał, zdecydowanie najbardziej był taką totalną jazdą, totalnym absurdem i, i po prostu zacząłem od Jeff Job Hunter. Nie wiem czy I tak samo podobnie. jak ty no, i, i było fajne. Naprawdę spoko się czytało, nie, nie żałowałem. Po czym sięgnąłem po The Muscle Kids i tutaj już po prostu Płakałem ze śmiechu. Komiks czytany już chyba był z pięć razy za każdym razem. Śmieję się praktycznie z tego samego, więc, więc no, no rewelacja. No i jeszcze jest ten profesor Lavion i 24 godziny śmierci. Komiks ciekawy, bo narysowany w 24 godziny. Dokładnie to uh, 20 Hour Comics Day to jest coś podobnego, jeśli Kojarzycie? Jest filmowa taka inicjatywa, że jest tam 48 godzinny film że masz 48 godzin na stworzenie filmu, tutaj masz 24 godziny na stworzenie 24-stronnicowego komiksu, cała akcja jest zapoczątkowana przez Scotta McClouda. Znaczy ja tutaj też dopowiem, że w Polsce to też się pojawia, ta, ta akcja, bo chociażby Żywa Biblioteka, którą kupiłem też na Złotych Kurczakach, Jana Mazura, mhm. też była rysowana właśnie w ramach takiej akcji. No widzisz. Więc, więc w Polsce to też jest. Więc dwa dobre komiksy w takim razie. Mhm stworzone w ten sposób, co najmniej dwa. Co najmniej dwa, tak. I komiks powstał o 12 listopada 2011 roku. I jak Ci się podobał krzyk? No, zask zaskoczył mnie parę razy, głównie z powodu tego, że spodziewałem się jakiejś takiej taniej podróby Tomb Raidera, na szybko no, no, no. zrobionej, a Profesor Lawon jest tutaj straszną biczą. I, no i, straszna z niej jest suka. Tak i, i w pewnym momencie nawet kibicowałem temu, żeby spadł, spadł jej jakiś blok skalny na głowę, więc... No, nie będę spoilerował jak się komik skończy ale tak kibicowałem po prostu temu, żeby coś jej się stało czy się stało to już sprawdźcie sobie sami ale czytało mi się to fajnie Za zaangażował mnie ten komiks w pewnym momencie chociaż nie wiem czy też odnosisz takie wrażenie pod kątem rysunkowym tam już druga część tego komiksu, no widać, że była w szaleńczym tempie, po prostu powstawała. No zwłaszcza jak znasz inne prasy, ma wiele i te głowy są zawsze takie pięknie zaokrąglone, a tu czasem jest dziura w głowie, takie zapadnięcie. Tak jest lepsze niż cokolwiek ja bym narysował, natomiast... Jeśli chodzi o te rysunki, faktycznie z drugiej strony w 24 godziny zrobisz 24 strony, to też, też pewnie jest e, inaczej wtedy z twoimi możliwościami rysowania, pomimo tego, jak, jak dobrze Mawill potrafi rysować. O, natomiast tutaj to, co mnie e, zaciekawiło, to obecność doktora Pepera w, e, w całym komiksie i fakt, że Grole wydały ten komiks. to ale on powstał w 2011, Myślę, że Mawil tutaj że już wtedy? przepowiadał? Tak, faktycznie jest taka tak, rzecz, ale to też mi się rzuciło w oczy, jak za pierwszym razem czytałem, tylko, że mój wolnomyślący już wtedy mózg, bo to przed spaniem było, tak nie, nie skojarzył początkowo faktu, ale tak, ale no, podejrzane, podejrzane. przypadek? Nie sądzę. Ale świetny komiks mm -hmm. jeśli nie było u was na Złotych Kurczakach to błąd, mm -hmm. a po drugie e, cały czas wchodząc na e, stronę Baskerole czy tam na Złotych Kurczaków na Facebooku e, macie możliwość zakupić e, cały pakiet komiksów od Nie Baskerola. tak miało być. No mia miało być dostępne tylko na tym, ale nieważne. E, macie możliwość zakupu całego pakietu tych świetnych komiksów, które mm -hmm. się m, ukazały na tym wydarzeniu i Powinniście to zrobić tak naprawdę, bo nie tylko że wspieracie twórców, nie tylko polskich, to macie okazję wejść w posiadanie naprawdę, naprawdę fajnych komiksów, do czego serdecznie zachęcamy. Hmm. My się przy wszystkich, które zakupiliśmy, dobrze bawiliśmy? Swoją drogą, tak drogą teraz mnie tak olśniło, czemu nie mamy tutaj pomściwieli wymienionych? Ty, no rzeczywiście nie mam, tu pomścicieli O no, Draniu, no to jeszcze pomściciele tak. Czę część, druga. część druga, również bazgrole Tym razem yy, tym yy, razem bazgrole, bazgrole Tak, bazgrole, bazgrole I yy, pamiętasz, na Złotych Kurczakach Mówiłem, byłem na stoisku Bazgroli i się spytałem, czy mają Pierwszą część pomścicieli, bo chciałem sobie Kupić od razu dwie Niestety tej pierwszej części nie było, kupiłem tylko drugą Po powrocie do domu okazało się, że Bardzo dobrze, że nie kupiłem pierwszej części Ponieważ ją mam Tada, No Ale cóż, w każdym razie Pomsi się część druga. Równie dobra, co no Pomsi się le część pierwsza. Kolejny komiks, w którym no to jest chyba taki znak rozpoznawczy chyba z Groli, że mamy taki totalny absurd, który się układa w fajną, wciągającą, króciutką, ale fajną historię. No i tym razem również było, było bardzo zabawnie. Zalany Wrocław prze, przez powódź i te wszystkie Przeciwności, z którymi pomściciele się mierzą, no naprawdę trudno było się nie uśmiechać przy tym komiksie. I jest już zapowiedź, znaczy zapowiedź, komiks kończy się w taki sposób, że musi powstać kolejna część. Zresztą nam chyba na okładce jest 2 na 3 2 na 4 Z tym tak. by już było różnie. Tak, tak, z tym bywało różnie. Już się nawet pojawiał 3 na 2 prawda? Tak, 3x2. kurczango miał 3x2. Więc zobaczymy jak to będzie wychodzić, ale tak, pomści się, ale część druga, no... Yy... Nie, nie, nie będę tutaj może robił jakiegoś rankingu tych czterech komiksów, którymi mi się podobał najbardziej, którymi mi się podobał najmniej. Ważne jest to, że wszystkie mi się podobały. Dokładnie. I pomściciele po yy, po no myślę, że mieszkańcy Wrocławia docenią go znacznie bardziej, bo będą znali lepiej te wszystkie nazwy, które się tam pojawiają, ale i tak jest fajnie. Fajnie było to poczytać, fajnie było to oglądać. Yy. Była wersja limitowana, zdaje się, na, na złotych kluczach. Blank wariant. No, ni, ni, niestety, chyba, chyba go nie widziałem nawet na oczy. No, Blank jest pusty, nie? D no. Dwa leżały, byłem w No właśnie, fila, nie, nie, jeden... nie widziałem go w ogóle na stoliku. Był. Był. Aha, okej, okay, dobra. Był, bo ja się zastanawiałem, czy nie wziąć, ale wziąłem ostatecznie chwilową pokładkę. Mm -hmm. No ale tak, bardzo, bardzo fajna rzecz. A jak już jesteśmy przy Zinach, to możemy jeszcze powiedzieć o jednym e, Zinowym formacie, który mi się udało zakupić na Szlamfeście, uh -huh. który sobie przeczytałeś, nic nie. Uh -huh. Czyli o Mazie Martial Arts Zin tak y, numer czwarty żeby Dobra. było konkretniej y, on był wydany w 2015 15. 15 roku więc tak to już tam y, niecałe dwa latka ma mhm. no półtora i o czym jest mas? mas mas jest y, zinem który jest związany z, y, ze sztukami walki i mamy to tutaj w różnych y, w różnych odsłonach można powiedzieć, bo mamy Neo Tokyo Pizza Boy numer czwarty. Ale. I jest tu pizza, więc... Ja jestem jest tygodny. tu Neo Tokyo Pizza Boy, no kurczę, to już samy, samym tytułem by to mnie tak kupiło. Fajnie. Jest gościnny występ Łukasza Kowalczuka, natomiast już w wersji bardziej um, tekstowej. tekstowej o legendzie legendzie. Gęcie Kowalczyka, gęcie Wrestlingu, jakim był American Dream Dusty Rhodes, mm -hmm. e, Cybernactulus, który jest o bokserze zmienionym kosmiczne coś i jak pół, pół była człowieka, pół tego, kosmite, pół tak, zombie, pół Tulu. Dokładnie, to jest taki potencjał na figurkę i linię zabawek, że wow. Dokładnie. Janusza Ordona jest ten, ten komiks, jest parę zapowiedzi tego co się pojawi w przyszłości. Z tekst Przemysława Pawełko. O GCVD i są jeszcze legendy kung fu, tu jest numer drugi. Na, naprawdę, naprawdę fajna lektura. Mm -hmm. Tak. Mi, mi się zdecydowanie najmocniej podobał właśnie Pizza Boy, który był tam na samym końcu. Ogólnie te, te komiksy były fajne. Troszkę troszkę nie wiem. Gładka z przypły. Troszkę odczułem taki lekki niedosyt przy. Y, y, y, Ojejku, ta to, to, to nazwa jest zbyt trudna. No pół zombie, pół ktulu, pół człowiek, pół. Cybernaktulu? Cyberna właśnie właśnie. Tr troszkę to pierwszy. Tak. Tak, mm -hmm. tr troszkę tak wydawało mi się, że można było, nie wiem, chociaż z dwie strony więcej zrobić i, i byłoby to na plus. Ale, rysunko I tak miał sporo ale rysunkowo, z kolei, to zdecydowanie naj najbardziej mi przypadł do gustu ten, ten właśnie fragment. Maza. No fajna inicjatywa, nie, nie słyszałem o niej wcześniej, tutaj ze wstydem się przyznaję, no i ten numer, który przeczytałem, przeczytaliśmy obaj, no fajny, fajny, bardzo mi się podobało, rysunkowo spoko, fabularnie, no znowu to, to co ja lubię, czyli tak tro, trochę tego absurdu, trochę żartów, ale też fajna historia. Mhm. Okładka super. Więc, tak, tak, okładka z obu stron jest, jest bardzo fajna. Hmm. I bardzo fajne kwadratowe wydanie. Tak, z, ch z chęcią, bo to chyba ty sprawdzałeś. Ten kolejny numer miał być. Miał być na szlamfeście, ale. ale coś nie ale wyszło. Ja tak, niemożliwe, żebym go przegapił, więc pewnie coś, coś nie wyszło zobaczymy, znaczy jeżeli nie wyszedł no to co liczymy na to, że wkrótce się ukaże i że na tym się Dokładnie. nie skończy, a czy wcześniejsze numery są, są gdzieś dostępne? Z na stoisku nie było, z Natomiast Inami generalnie jest problem, jak napiszemy maila nie? to się dowiemy a napiszemy go dzisiaj po odcinku aha, okej, okay, dobrze, Napiszemy w takim razie no to co, to, to... i okładka mi się strasznie podoba i kojarzy mi się ze świetną okładką który miał zespół w którym gra mój ziomek abnormal sickness do płyty lepiej na zbieraj patyków jeśli nie znacie to sobie właśnie robię reklamę tego pięknego zespołu posłuchajcie gołąb pankracy, cudowne piosenka warto posłuchać na romantyczny wieczór no, no właśnie tak, tak pomyślałem, że lepiej iść na zbieraj patyków, to tak brzmi, tak romantycznie właśnie. Dokładnie. To cóż, no to na dzisiaj chyba o zinach już y, będziemy kończyć, aczkolwiek y, mamy, a nie, jeszcze jest, jeszcze, jeszcze coś jest po, po drodze, prawda? No tak, zinopodobnego. Tak, podobnego, więc jeszcze do tego wrócimy, ale przejdźmy może do takich in, innego typu tytułów. Bardzo dużo mówi się ostatnio zwłaszcza o jednym komiksie i my też w końcu go przeczytaliśmy i chcielibyśmy o nim troszkę opowiedzieć i to jest totalnie nie nostalgia. Wandy Hagedorn, Jacka Fronśa, e, współpraca wydawnictw komiksowego oraz Kultury Gniewu, zapowiadany bardzo szumnie komiks, wielka pompa. Znaczy marketingowo to. Tak, to marketingowo niesamowite. Ten, ten komiks się przebił w, wszędzie dosłownie. Widziałem i w telewizji, i w radiu, i po prostu no, w, w olbrzymiej ilości gazet. Hmm. Dzisiaj, w, to znaczy chyba w dzisiejszym wydaniu, wysokich obcasów z tego, co widziałem. Hmm. jest w, wywiad tak, z Wandą Hagedorn? Tak, dokładnie. No i w końcu. Plus jeszcze w tym plebiscycie Warszawa, czy tam można tak. było oddać głos na niego. Chyba dalej jeszcze można. W chyba, momencie, w którym parę, parę dni temu się mogło skończyć. Nie, nie. Jeszcze, jeszcze wczoraj na pewno widziałem, że można który było. Dzisiaj? Hmm, który dzisiaj jest? 25, a 23 było, że jest przedostatni dzień. Czyli, 23. To, a, ha, to, czyli znaczy, że, to znaczy, że wczoraj jeszcze mogłem to widzieć. Okej, okay, dobra, więc jestem usprawiedliwiony. Ale tak, no totalnie nostalgia, wielkie oczekiwania. Kupiłem, przeczytałem, pożyczyłem Tobie, przeczytałeś. No i chyba mamy podobne wrażenie że komiks, który na początku stycznia jest reklamowany jako najważniejsze wydarzenie komiksowe tego roku. Znaczy marketing marketingiem. Tu wiesz, mm. nigdy nie można y, osądzać kogoś, że mówi, że na, na początku roku, że to jest komiks roku, bo co ma powiedzieć, że, że to nie jest komiks roku? Kom komiks dnia. <laughs> e... Żarcik, żarcik. Natomiast, y, na, natomiast y, oczywiście... Sam go kupię, bo to jest pozycja, którą uważam, że trzeba mieć na półce. Jest komiksem, biografii, jest memoirem zresztą tak jak mm -hmm. jest napisane zaraz pod tytułem. I to jest chyba właściwie pełny tytuł, tak? To mm -hmm. jest totalnie nie nostalgia, memoir. Tak. W A... sensie jak to powiedzieć, bo chciałem powiedzieć przykro mi, że ten komiks powstał, ale w znaczeniu przykro mi, że ktoś musiał przeżyć takie rzeczy jak były w tym komiksie, żeby, żeby on powstał. I przeczytałem go, przeczytałem go z uwagą, nie mogłem się oderwać i jest to bardzo dobra historia, na pewno otwierająca oczy i jak najbardziej powinna być na liście lektur. Jest wa ważną historią dla mnie. Mhm. Nie mogę powiedzieć, że się dobrze bawiłem, bo przy takich rzeczach się nie bawisz dobrze. Nie, nie, nie. Uh, natomiast... Czekam też, aż moja dziewczyna go przeczyta, bo chciałbym poznać e, opinię kobiety e, po przeczytaniu tego komiksu. E, przykro mi było często, <śmiech> czy, czy, czytaje, czytając ten komiks, że, że świat wygląda tak, jak wygląda. E, zilustrowany jest super. To Jacek Frąś niesamowite rysunki wykonał do tego komiksu i bardzo mi to e, ułatwiło odbiór. Zastanawiasz się czy mogę to z czymś porównać? Nie wiem właściwie po co miałbym to porównywać. Nie mogę tego z niczym porównać. Mm -hmm. Nie bo ja ca cały czas generalnie czekam na twoje przecinek ale. Nie wiem czy wrócę do tego komiksu. To jest chyba moje ale. Mm -hmm. eee, przynajmniej nie, nie, nie w najbliższym y, czasie. Uważam to za bardzo y, dobry komiks. I taki komiks o Everyday menu, można powiedzieć? No, który przeżył co nieco. Tak, to, to znaczy oczywiście. Mhm. Ka każdy ma wiesz, jakąś historię do opowiedzenia, mhm. tylko że to, to była historia, którą warto poznać. Nie? To, to nie jest tak, że, że każdy ma coś ciekawego do powiedzenia i najczęściej takie osoby zostają kołczami i ci mówią jakieś pierdoły. Natomiast tutaj historia była godna uwagi. Cieszę się, że komiks wyszedł. Cieszę się, że go przeczytałem. I czy jest, ale nie zapomnę o nim, więc to, to, to jest du, du, duży plus. I zobaczymy, co wyjdzie jeszcze w tym roku, żebym się wypowiedział nad, o, o tym, czy to jest faktycznie mhm. komik z roku. Nie, bo ja, ja ci przed, jest tak, ja, ja ci przed nagraniem powiedziałem, teraz powtórzę, że e, gdyby totalnie nie nostalgia wyszła w zeszłym roku to prawdopodobnie w top 5 moje, moich komiksów z ubiegłego roku by się nie znalazła. Aczkolwiek wcale nie uważam, że komiks jest zły czy coś. Naprawdę jest to, takie, tak jak wspomniałeś, jest to ważna historia, jest to fajnie napisana historia. Chociaż momentami miałem takie chwile zawahania i zaraz do tego wrócę. Rysunkowo jest naprawdę super. Jakość wydania rewelacyjna. Nie ma się do czego przyczepić. No tylko miałem taki problem... Bardzo obszerny jest ten, ten komiks. Tak, tak, jest, jest naprawdę. I to, to, co mi się teraz nasuwa, chciałbym tu trochę przyrównać do y, Będziesz smażyć się w piekle prosieka, mm -hmm. które jest dupną cegłą. Mm -hmm. A wydaje mi się, że przeleciałem po prostu przez tak, komik, który się tu, tutaj jest, y, a, a tutaj no trochę czasu mi zajęło przeczytanie tego. Mm -hmm. tak, ja, ja generalnie mam, mia miałem z totalnie nie nostalgią parę takich problemów. Y, na przykład pewnie zauważyłeś też to, że w tym komiksie nie pojawia się ani jedna pozytywna postać męska no. ani jedna mamy złego ojca złego wujka, złego dziadka złego księdza ani, ani jednego. Ani, no sororzec nie jest określony płcią wydaje mi się w tym komiksie w każdym razie chodzi mi o to, że wiesz ja rozumiem, że Wanda Hagedorn jest feministką taką zadeklarowaną, dość aktywną ja nie mam nic przeciwko feministkom żeby nie było no bo to też wiesz, wydaje mi się, że to słowo zostało zniekształcone tak, tak, od tego co jest i tak, że ja, ja, jest nacechowane negatywnie no właśnie nie ja, powinno być. W ogóle nie uważam, że feministki to są jakieś grube baby, przegrywy, które po prostu się mszczą na facetach, bo im nie wyszło, tylko po prostu mają. Ja, mają jakiś, o co walczyć, tak o to mają o walczyć. co walczyć i o to walczą. I faktycznie totalnie nostalgia jest komiksem dość mocno feministycznym. No tylko właśnie tak mi troszkę brakowało tego, że nie wierzę w to, że, że autorka nie spotkała w swoim życiu chociaż jednego mężczyzny, który, którego można by opisać w jakiś pozytywny sposób i tutaj no troszkę mi tego brakuje, że mamy właśnie um, wszyscy faceci są generalnie źli jest chyba znaczy, wszyscy faceci pojawiający się w tej historii. Tak, przy... bo, bo to tak, że, Wiesz, wie, żeby nie wyszło, że... Tak, także wszyscy faceci, którzy się pojawią w tym komiksie są źli. Ewentualnie jest tam gdzieś taki jeden, jeden fragment, gdzie jest facet niewymieniony z imienia. Prawdopodobnie teraz, teraz nie, nie, będę, nie będę tracił czasu, żeby szukać tego, te, tego fragmentu, gdzie po prostu widzimy tylko scenę łóżkową między główną bohaterką i nim. On chyba nawet imienia nie ma w tym, w tym, w tym momencie chodzi ci o tą przeprowadzkę tak, do Wrocławia tak, na poddaszu. Tak, dokładnie to, tak. Na, nawet nie jest wspomniany. No, no właśnie. I tr troszkę, mi, troszkę mi tego brakowało. Właśnie, że takiego większego wyważenia. Że w tym memuarze skupiamy się na złych doświadczeniach mhm. autorki z płcią przeciwną, a nie, nie, ma, nie ma takiego wyważenia większego. Ale wydaje mi się, znaczy rozumiem o co ci chodzi, natomiast mhm. wydaje mi się, że to by... Um zakłóciło, trochę zmąciło esencję tego komiksu. Bo wydaje mi się, że w takim memoirze nie, nie chodzi o to, żeby powiedzieć o wszystkim, co cię dotyczy i tak dalej, żeby wiesz, całe swoje życie nakreślić. Tylko bierzesz problem i tym problemem się zajmujesz, że jak masz scenariusz, to nie możesz prowadzić za dużo wiesz, wątków pobocznych, bo to przyćmi cały odbiór scenariusza. W sensie może zmienić wydźwięk, że wprowadzając jedną rzecz, Ostatecznie po lekturze całego komiksu mógłbyś odnieść zupełnie inne wrażenie niż niż odniosłeś mhm. też nie, nie ma nigdzie powiedziane że, że wszyscy są źli i tak dalej tak tylko właśnie od, można, można mylnie odnieść takie wrażenie bo gdyby tak hipotetycznie chociaż tak pojawiła się jedna postać jakiś wymieniony z imienia facet o którym autorka mówi że tak to jest mój przyjaciel na którym mogę polegać no i tyle nie wiem przewinąłby się przez 3-4 strony i, i zniknął to już by inaczej troszkę wyglądało tak, tak, tak przynajmniej uważam mm, yy, też, też widać po totalnie nienostalgii, przynajmniej wydaje mi się, że widać, ja, ja to tak odczuwałem, że Wanda Hagedorn nie jest scenarzystką komiksową i tutaj momentami właśnie yy, zdarzyło jej się ugrzęznąć w zbyt dużej ilości narracji, która troszeczkę męczyła. Tak jak Ci mówiłem też przed nagraniem, ja totalnie nostalgii nie umiałem zmęczyć na raz. Mhm. Właśnie, właśnie o to chodzi, że w pewnym momencie już czułem się tym komiksem tak troszeczkę zmęczony i odstawiłem go sobie, wiesz, zakładeczka w połowie i drugiego dnia do, dopiero do niego wróciłem. Yy, więc to nie, nie był komiks, yy, który tak jak cały czas powtarzam, podobał mi się bardzo, ale nie na tyle, żebym go po prostu tak przeleciał, jak, jak przez, przez wiele innych komiksów, że siadam i nie umiem się oderwać. Tylko po prostu w pewnym momencie był taki moment, że okej, okay, starczy mi wrócę jutro, tak, że, że nie, nie było takich, takiego, że a, muszę to przeczytać koniecznie teraz, zaraz no a właśnie to było z tego powodu, że momentami było takie nawalenie tekstu który w sumie nic nie wnosił że było sporo takich momentów przestoju, które mnie in nie, nie interesowały na przykład było to z tekstu? bo już nie, nie odczułem tego być może dlatego. Znaczy na przykład właśnie takie fragmenty o, nawet mi się otworzyły te współczesne Aha, aha, to mi, dobra, mi, dobra. mi się wydaje, że jakby je tak pousuwać z tego komiksu to w sumie nic wielkiego by się nie stało, bo mamy tutaj scenę jak nie wiem, łamie sobie nogę, na rower, rękę na rowerze, mamy scenę jak jest z gipsem i sobie chodzi i w sumie no, tak no Później wiem. była rozmowa z, z rodziną nie? w czasie tego, mm -hmm. tego, tego gipsu. No, no właśnie to były takie, takie momenty, które no, odniosłem takie wrażenie, że gdyby je wyciąć z komiksu w sumie ni na niczym by historię nie straciła. No nie, musiałbym spróbować przeczytać jakby pomijając te momenty mm -hmm. i zobaczyć jakby to wyglądało. Wydaje mi się, że trochę by mogła stracić, e, wciąż byłaby dobrą historią. No to oczywiście. Nie, nie ma co ukrywać, to jest komiks, który powinien trafić do do bibliotek, uh -huh. no raczej znaczy, trafić do bibliotek i być wypożyczanym, bo to dwie różne rzeczy, bo trafić na półkę i zapomnieć to też, e, te też mogą. Uh -huh. e, natomiast no, trochę się nasze opinie różnią. Ale... ale zgadzamy się z tym, że komiks jest dobry, bo, tak, no i... bo ja oczywiście w swoim stylu tam narzekam, narzekam, ale naprawdę mi się to bardzo podobała ta historia, tylko po prostu ten, może też z mojej winy się trochę przehajpowałem na, na, na temat tego komiksu, bo spodziewałem się naprawdę czegoś, co mnie rozwali, rozłoży na łopatki i nie będę mógł wstać przez trzy dni. No ja dostałem solidną historię, bardzo fajnie napisaną, bardzo fajnie narysowaną. Zastanawiam się teraz jak powiedziałeś, że, co e, że coś co mnie rozwali, nie będę mógł wstać. Znaczy, co nie, nie. Chodzi mi o to, że zastanawiam się czy kiedykolwiek przeczytałem taki komiks, który mnie tak zmiótł i byłem wiesz, pod wielkim wrażeniem i... No to to ja już nie wiem czy ty no, to, to, to, czy, przeczytałem. Coś, wie, Wiem, że nie wiesz. No ale tak, ale no, wiesz, że po prostu był komiks, który czytało mi się dobrze, czytało mi się, oglądało mi się bardzo fajnie, nie żałuję nawet przez moment zakupu, tylko no... No ja wiem, że to ciężko porównywać, ale chociażby w tym samym miesiącu dostałem parę innych komik dostałem, kupiłem parę innych komiksów z kultury gniewu i wiesz Podobały mi się mniej więcej tak samo, to, to, to moje, nie będę porównywał totalnie nienostalgii do na przykład, nie wiem, Iwana Kotowicza, bo to są totalnie dwie różne historie i nie ma tego jak porównywać, tylko po prostu wiesz, miałem takie, taki moment, że to, no tak jak wspomniałem, tą totalnie nienostalgię to tak musiałem troszeczkę przemęczyć, ale doczytałem do końca i nie żałuję, Na tą całą resztę to było to, tylko takie wsiu. I, i, I poszło i... Powiedz wy... mi czy czytałeś y, te prace Willa Insnera opublikowane w Polsce? Życie w obrazkach w Yorki? i tak dalej? Większość. I podobały ci się? Jak najbardziej. Okay. Y, w... A dlaczego pytasz? Nie, bo takie <grym> przedstawienie życia mi się, <grym> mi się skojarzyło po prostu jako, jako ten, a bardzo je sobie cenię. <grym> no ale dobrze, już może nie, nie wnikajmy tam bardziej w szczegóły. Ta totalnie nienostalgia jak najbardziej polecamy komiks ważny. Trzeba do niego przede wszystkim podejść trochę z otwartym umysłem, mi się wydaje, bo jak to zwykle bywa... Jeśli ktoś ma zamknięty umysł, to sobie będzie odbierał to tak, jakby chciał to odbierać i to mhm. będzie jakiś w ogóle straszny, paskudny komiks pewnie dla, dla części osób, ale no takie osoby nie powinny go czytać. Jak wielu komiksów sobie takie osoby nie powinny czytać. Dokładnie tak. No my polecamy totalnie nostalgię. Ja osobiście nie uważam, że gdzieś tam w grudniu miał, miał go umieszczać w, w jakiejś swojej topce. Ale ja nie wykluczam. No, ja w sumie ja też nie wykluczam, bo kto wie, co przyniosą te, te, kolejne, te kolejne miesiące. Ale tak jak wspomniałem, gdyby. No, bo jest gdy... też takim komiksem, że musisz go odłożyć na trochę i przeczytać znowu za jakieś pół roku i mm. możesz inaczej do niego podejść. Nie? Zresztą sam pamiętasz, będziesz smażyć się w piekle za pierwszym razem, też mówię, że wcale jakoś mnie tam to nie urwało niczego. A później, jak przeczytałem go szósty raz, to już mi się podobał bardziej. No właśnie, tylko że jest totalnie nie nostalgią Na razie mam także. Nie wiem, czy do niego wrócę po prostu przeczytałem fajnie ok ważny fajny nie żałuję że kupiłem może wrócę może nie wrócę nie wiadomo gdyby to była jakaś, jakaś nie wiem ocena tam numeryczna to dałbym takie 7 na 10 i w sumie, w sumie spoko ja się wstrzymuję od ocen numerycznych bo uważam tak, że są, są głupie nie znaczy, są nieproporcjonalne hmm. nie, bo wiesz tak samo szczerze Uwielbiałem motomyszy z Marszca, bo po prostu były fajne i on miał mechaniczną rękę, mm -hmm. ale uważam, że wielkim wkładem jest w kinematografię Full Metal Jacket i oceny numeryczne byłyby zbliżone, a jest, jest to całkowicie nieporównywalne. Mm -hmm. Więc ja polecam. Wyprosimy ja... kiedyś jakąś własną skalę ocen. Dobrze, ja, ja, ja również polecam. No i cóż, to, to zdecydowanie był taki bardzo ważny, bardzo medialny komiks, a teraz przejdźmy do tych tytułów, które również gdzieś tam prze, prze, przejawiały się w zapowiedziach, ale może nie aż tak głośno i przenieśmy się do Ameryki, Ja już widzę twoją minę, bo opowiemy teraz o Anihilacji z wydawnictwa Egmont, o pierwszym tomie Anihilacji, o komiksie, który no... Ja, ja się jarałem zapowiedzią, bo pamiętam czytałem tą Anihilację x lat temu i pamiętałem, że ten komiks jest po prostu, był, był fajny, bardzo fajny. No i przyszła ta Anihilacja, tą pierwszy, przeczytałem, pożyczyłem Tobie, przeczytałeś. Ja bardzo chciałem skończyć ten komiks, bo czułem, że tracę czas. Ja, ja w pewnym momencie, wiesz, czytam sobie e, tą pierwszą historię, która była w tym tomie, Drax Niszczyciel, no i tak czytam, czytam i mówię w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę ja to inaczej pamiętam, to było w ogóle jakoś inaczej. Znaczy mnie, mnie zastanawiało Drax z wielką ropuchą, Drax wychodzi z tatuażami i aha, no dobra. Znaczy no tak generalnie o czym jest anihilacja, może szybciutko powiemy. Dalej nie wiem tym to jest. Znaczy, no tam z kontekstu wynika, że pojawia się jakaś fala anihilacji, która niszczy wszystko i trzeba... I czy... anihilus to jest ten zły. Tak. I, i jest wielkim świerszczem, tak, takim ambush bagiem, które mm -hmm. mu wyszło w życiu. I za wielką falą anihilacji oczywiście musi stać anihilus, bo jak żeby inaczej... Yy, no, no Poczeka, właśnie... kiedyś był dobry, czy nikt się nie dał nabrać, tak jak wziąć do korpusu zielonych latarnik kogoś, kto ma na imię Sinestro. I wierzyć, że będzie dobry, prawda? Ładnie. No wiesz to było kiedyś, no wiesz, no. myślę, że Sinestro od razu był zaplanowany jako ten zły w końcu, w końcu nazywa się Sinestro. No prawda? właśnie. No ale cóż, no, pojawia się fala anihilacji i rozpierdziela pół kosmosu i bohaterowie mało znani z Marvela. No nie wiem co oni robią, bo cholera w tym, tym komiksie po prostu uciekają głównie. Pierwsza historia jest o Draksie, który jest uwięziony na statku, rozbija, statek się rozbija na ziemi. Draks poznaje dziewczynkę i walczy z innymi kosmitami. I tam był super Skrull. Tak, tam był super Skrull. Faktycznie, to, to przynajmniej, przynajmniej jakaś postać, który, którą znałem. Pamiętam za pierwszym razem, gdy czytałem ten komiks, to to, to była jedyna postać, którą chociaż kojarzyłem. Później jest taki taki anihilacja prolog i później jest miniseria nowa gdzie mamy takie, gdzie mamy po prostu jeden wielki, jedną wielką rozwałkę i koniec komiksu. I ja, Wspaniale, no i właśnie ja, ja powiem, to była moja ulubiona część. Ja ci powiem tak, że no po prostu ja, ja byłem mega szokowany tym jak, jak skończyłem czytać ten komiks bo mówię po prostu no kurczę pamiętałem, pamiętam że te 10 lat temu, jak czytałem tą anihilację pierwszy raz, czytam, no nie, całe 10 lat temu, to mi się to cholernie podobało. Teraz biorę to w rękę, czytam to jeszcze raz i to jest komiks totalnie o niczym, który jest szale... To jest pierwszy tam nie? Tego będę tak, tak, szalenie średni wstęp do, do historii. I... A cała historia później jest już dobra. Znaczy, z no, tego co pamiętam. No właśnie z tego co pamiętam, tak, tylko, tylko no widzisz, no zderzenie z rzeczywistością było takie, że no kurczę mam, patrzę teraz na ten komiks i mówię nie wiem no, nie wiem. No, no, kurczę no jakoś mi, jakoś mnie nie, nie porwał, nic mi nie urwał i no i tyle, no nie. nie rysunkowo jest spoko. Ta miniseria z, dr z Draksem mi się podobała pod kątem rysunkowym. Tutaj. o było ok. Tak tutaj e, rysownikiem był już sprawdzam. No, Mitch Braidweiser. Chyba. Tak <laughs> się, chyba tak to się czyta. E, no, no cóż, no, nas, nas, nie, nas nie przekonało, tak? No. Znaczy no, mi się niespecjalnie. Nie znaczy. Nudny był. To, to, to, tak bym powiedział. Przy takiej ilości wybuchów, eksplozji wszystkiego. No było nudne. Mhm. Było niczym. I to tak mega o niczym. Jeśli chodzi o kosmiczne rzeczy. Nie ma, e, jeśli chodzi o Marvela i kosmiczne rzeczy, to jedyne co czytałem tak naprawdę nie było tego dużo, to były różne srebrne surfery. I to było fajne, to mi się podobało. E, a tak to więcej no z DC czytałem. I tam było Rebels z kropkami pomiędzy. Mhm. I to było super. I coś jeszcze czytałem kosmicznego w DC. No, to A no, czy czytałem, czy, czytałem nowych bogów Kirby'ego, ale jest mm. to Kirby, więc od razu jest poza zasięgiem współczesnych komiksów niestety. Mm. E, no. No, wiele, o, no, właśnie, Zielona Latarnia, o to mi chodziło. Tak, to czytałem. I na, na przykład to, o czym rozmawialiśmy niedawno, Sinestro Core War, które, po którym byłem zachwycony, bo tam się mega dużo dzieje: pumba, Och nie wiadomo co, i jest Alf w jednym momencie, taki malutki Alf, mm. mega opcja. To mi się znacznie bardziej podobało bo jak jeśli chodzi o takie wydarzenie na kosmiczną skalę, to tu jest wielka anihilacja i nie wiadomo co, zniszczenie wszechświata i świerzch nadciąga i przynosi śmierć i no dobra, w sumie olejmy to, nikt tam nie pojedzie, żadnych z tych jakichś kosmicznych wielkich sił tam nie zauważyłem, był jakiś, jakiś typ z gwiazdą na Kłazar, on się nazywa. Mm -hmm. To, to. I on tam był i Nowa tam był. No i Drax. No i Kami. Tak się ta dziewczynka zdaje się nazywa okay. I denerwowała mnie przez cały komik. <grym> e, więc w sumie nikt tam nie był tak naprawdę. Znaczy Nowa jest ważną postacią z tego co się później dowiedziałem i wydaje mi się bardzo fajną zieloną latarnią z Marvela. Fajne stroje mają to, to im muszę przyznać mhm. i okładki były fajne, to okładki mi się podobały. Tak ok okładka tutaj no prezentuje się naprawdę spoko, chociaż e, tyl tylna strona okładki mi się już podoba troszkę mniej. Bardzo się świeci nowa na tym. Znaczy generalnie, no właśnie to, to jest to, to, jest to co, co, co już było wspomniane, no poleganie na mojej pamięci to jest raczej ryzykowne, bo ja naprawdę pamiętam, że ta dalsza część Anihilacji była fajna, tylko że no, teraz to już nie jestem taki do końca przekonany, bo tam jeszcze się pojawi parę miniserii oraz ta miniseria główna, która ma sześć numerów, więc Anihilacja od Egmontu Polska będzie mieć bodajże trzy, chyba trzy tomy, tomy zbiorcze. No i cóż, no, no mam nadzieję, że te kolejne będą dużo lepsze, bo e, no, no naprawdę srogo się zawiodłem na, na anihilacji, ale też z drugiej strony jak tak przeglądałem opinie w internecie, no to w polskim? Tak, tak, w polskim internecie, no to jednak dominują raczej pozytywne głosy. i No to fajnie, że chcesz się przy tym dobrze tak, no, no po raz kolejny po prostu wychodzi na to, że już ta, ta superbohaterszczyzna nie, nie ryra mnie tak jak jeszcze parę lat temu to było. Mm, więc y, w tym momencie możemy powiedzieć, że y, mój egzemplarz anihilacji jest nagrodą w konkursie, prawda? Tutaj po, polecaliśmy? No, ale oprócz tego dorzucimy jeszcze jedną rzecz, żebyście nie myśleli, tak, że tak. pozbywamy się rzeczy, tak. które nam się nie podobają. Oczywiście. No i tak, no i pytanie konkursowe brzmi tak. Niedawno ukazał się komiks w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Nazywa się lata 70, tam początki Herosów, jako, jakoś tak się nazywa mniej więcej i wśród tych, tych komiksów w tym tomie jest origin jednego z bohaterów anihilacji, napiszcie którego. Adres mailowy kadrcifoko.małpa.gmail.com Kto pierwszy, ten lepszy. Dokładnie. No a samą anihilację no bo tak, jak, tak jak wspomnieliśmy no ja, ja się zawiodłem, ty, ty się też raczej zawiodłeś, ale może wam się... Ty się zawiodłeś dwa razy, bo kiedyś ci się podobało. O, tak, tak, no jest z, zawód troszeczkę na, nawet większy, ale cóż, no, no, no nie, nie mówimy że to jest jakiś mega zły komiks, tylko po prostu nam się bardzo nie podobał ale no jestem święcie przekonany, że osoby, które lubią te Marvela, lubią DC i właśnie ty... ty Wielkie wybuchy, trykoty i szczelanie promieniami z różnych rzeczy, no, no myślę, że jednak wam, wam się spodoba, więc no cóż, no dajcie temu szansę, zwłaszcza, że to jest taki komik ze stosunkowo jednak mało znanymi postaciami, Ten, ci strażnicy galaktyki w tym takim składzie, który kojarzycie z, z filmów. No on, się, on się tutaj nie pojawia tak naprawdę, tam no jest ten Drax, tam się po, będą pojawiać też inne postacie, ale jako, jako, takie, jako takich strażników galaktyki tam jeszcze nie będzie. I jeżeli Egmont kiedyś sięgnie po Conquest, czyli drugą część Anihilacji, to tam już ci strażnicy galaktyki w bardziej filmowym składzie są, ale to zobaczymy czy, czy sięgną. Ja generalnie powiem Ci jeszcze tak oftopowo trochę, bo mm, E, sięgnąłem po parę komiksów z tej klasyki Marvela e, i jak dotąd Anihilacja to jest taki jedyny, no, znaczy parę, no dokładnie rzecz ujmując e, Elektra jeszcze wpadła mi w łapy i Deadpool Classics tylko że tak, Elektra no wiadomo naprawdę rewelacyjny komiks po Deadpool Classics nie miałem absolutnie żadnych oczekiwań i, i się nie zawiodłem i jak na razie tylko ta anihilacja mi tak, mi tak troszeczkę nie weszła, ale zobaczymy, wydaje mi się, że na pewno ta, ta linia klasyka Marvela się sprzedaje fajnie, no i cóż, no zobaczymy co tam w kolejnych, w kolejnych miesiącach Egmont zapowie, myślę, że jeszcze pa, parę fajnych rzeczy się tam ukaże, o, oby, oby, oby jak najwięcej ty, tych dobrych rzeczy. Jak najbardziej. No cóż, no to przejdźmy do kolejnego komiksu i tym razem co to będzie? Tym razem będzie to Knock of Wars które narysował Łukasz Kowalczuk, napisał Luke Toy Walker. Komiks niedługo trafi do sprzedaży, więc też obserwujcie profil Łukasza, bo wydaje mi się, że tylko tam będzie dostępny, ponieważ komiks ukaże się w języku angielskim. I o co chodzi z Nokofami? offami knock to było określenie na mm, butlegi. Jak Aha. mieliście Himena i zabawki z Himena? I później, kiedy Himen przestał być produkowany w, chyba w 87 to inne firmy zaczęły robić podobne zabawki, tylko nie do końca te same wiadomo o co chodzi. I to były tak zwane nogofy. I o tym jest ten komiks, o nogofa. I cały odbiór komiksu e, zmienia właśnie ten wstępniak, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy istniały i o czym są. E, ponieważ bez tego całkowicie końcówka może wam się wydać e, niejasna. Rysunkowo, wiadomo, cały czas spoko. Ja się bardzo dobrze bawiam Układka to jest jakaś niesamowita rzecz. Jak jest pokolorowana przez kogoś innego do rysunku Łukasza, kosmos po prostu jest, jest przepiękna. Jeśli chodzi o historię, jest bardzo fajna i jest wszystkim, czego się spodziewałem od tej historii, że dostaniemy. Całość mi się podoba, że jest pokazana tak, że jakby ktoś oglądał serial i ciężko powiedzieć, czy na wideo, czy na czymś innym. Natomiast wiesz jakby, że to jest już całkowicie zmyślona historia, że już nawet w tym świecie komiksu ona nie jest realistyczna, że ona nie jest realna, tylko, że jest fantazją w fantazji. I no jeśli odnajdujecie się w takich klimatach, jakie kojarzą wam się z Łukaszem, czyli trochę z tą kulturą śmieciową, Trochę z tą nostalgią za latami 80-tymi, 90 -tymi i dobrymi zabawkami, które można było kupić nie dwóch żołnierzyków za 100 zł, tylko całą armię w worku na targu za, za, za piątaka od ruskich sprzedawaną z łóżka polowego, Tak. to, od, to, to odnajdziecie, odnajdziecie się w tym komiksie bez problemu. Widziałem, że jest taka mała linia zabawek pewnie limitowanych, które robi Goodleg Toys z Niemiec. Piękna gra słów swoją drogą do butlek, które oznaczało te nielegalne kopie. Polecam wam, więc rzućcie sobie okiem na profil Łukasza, jeśli tylko będzie możliwość zamówienia. Ja sobie sam zamówię. i Polecam wam. Kolejna dobra produkcja. Czekam na więcej. Polecam, Andrzej Nowak. <gry> Dobrze, a ja z kolei chciałem przejść do komiksu skierowanego dla młodszych czytelników, który, w którym po prostu się zakochałem, więc y, to jest kolejny dowód na to, że mentalnie jestem dzieckiem. Wilki z Nowego Meksyku, Williama Grilla, wydane przez krótkie gatki imprint dla młodszych czytelników od Kultury Gniewu. To, o, czym, o czym jest ta historia? Ona rozgrywa się w tytułowym właśnie Nowym Meksyku i opowiada o... Polski język, trudna mowa. Jak się odmienia Watacha? Watasze? O Watasze wilków? Tak, chyba? Chy, chyba tak. W każdym razie opowiada o... Watawa Wilków jest głównym tak, podmiotem. Doku, doku, dokładnie tak, a zwłaszcza jej dowódca, który, y, który jest wilkiem niesłychanie inteligentnym. Rzecz dzieje się w, w czasach, gdy, gdy Stany Zjednoczone dopiero się rozwijają. I na, na miejsce przybywają coraz, coraz to nowi łowcy, żeby upolować te, te, te, te, to, tego wilka, ale on ciągle się wymyka. No i w końcu pojawia się hmm, w końcu pojawia się y, łowca, który jest najsłynniejszym zdecydowanie spo, spośród, y, o, spośród no, cóż, łowców i on rzuca wyzwanie temu wilkowi. Tutaj nie powiem jak, jak ta historia się kończy, ale no cóż, to, to jest cały czas, cały czas historia skierowana dla najmłodszych czytelników i e, jest bardzo ciekawa pod kątem graficznym. Tutaj e, twórca William Grill zrezygnował z tradycyjnych kadrów. Każda strona to jest albo pojedynczy, duży kadr, albo właśnie taka. E, Taka sekwencja, po, po której instynktownie po prostu przechodzimy. Nie, nie ma tutaj za dużo dymków. Dymków tutaj w ogóle nie ma. Są po prostu na poszczególnych po stronach takie kawałki tekstu dłuższe lub krótsze. Całość wygląda jak narysowana kredkami świecowymi, co jest jeszcze, jeszcze fajniejsze. No, historia jest taka bardzo przystępna, myślę, że dziś jaką może się spodobać. Jest bardzo pouczająca. Lobo się nazywa ten główny wilk. Czyli wilk po hiszpańsku? Tak. I, i, no, to dobre imię dla wilku. Tak, no, no generalnie powiem tak, że e, po prostu gra, graficznie jest to historia, jest to komiks urzekający, no po prostu ja, ja mogę przeglądać te kolejne strony w nieskończoność, jest naprawdę super. E, fabularnie, no te, tutaj też nie ma się czego, czego spodziewać jakichś fajerwerków, to jest po prostu historia oparta na faktach, która no, dąży do dość spodziewanego finału, e, aczkolwiek i tak fajnie się to czyta, naprawdę bardzo fajnie się to przegląda, e, jest e, taki miły dodatek na, na końcu tegoż, tegoż albumu, gdzie mo, możemy się dowiedzieć więcej o wilkach, są podane linki, są podane jest słowniczek pojawiających się zwrotów w komiksie są, są podane książki o wilkach strony www bardzo bardzo fajna pouczająca rzecz rewelacyjnie wydana i to jest po prostu mistrzostwo świata no, ten, ten materiałowy grzbiecik ta okładka gdzie jest dużo tych o, jak, to się, jak to się określa? Wytłoczeń? Chyba tak. Tak, które są, są polakierowane. No po prostu rewelacyjnie wydany komiks. Cena okładkowa 60 zł. Nawet fajne jest to, że jak otworzysz tą e, okładkę, masz, e, masz miejsce do wpisania imienia. Ta książka jest własnością i można sobie wpisać czy, w swoje imię. Coś? Nie. <głos> e, nie, no naprawdę e, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Nie ja aż tak tro, troszeczkę się spodziewałem czegoś w stylu ojej, ratujmy puszcze i te sprawy, ale, ale nie, no fajna, pouczająca, szybko, szybko się czyta, historia jest ślicznie narysowana, rewelacyjnie wydana, no, no nic tylko brać, naprawdę kolejna bardzo fajna pozycja z krótkich gatek, kolejna rewelacyjnie niewydana przez kulturę gniewu, no. no nie mam, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń Zakochałem się w tym komiksie no, Mam nadzieję, że również po niego sięgniecie Bo zdecydowanie warto Dla, na, dla najmłodszych zdecydowanie, zdecydowanie dobra, dobra rzecz A i myślę, że osoby, myślę, że czytelnik starszy też sobie przejrzy Z zainteresowaniem Na pewno jest się nad czym pozachwycać No cóż, polecam, zdecydowanie polecam Kolejnym komiksem, o którym chciałbym powiedzieć, będzie rzecz wychodząca obecnie w Stanach i przez. do stycznia przyszłego roku będzie się ukazywać i jest to um, Commandi Challenge wydawane przez DC Comics. Um, Commandi jako postać została stworzona przez Jacka Kirbiego i o, jest o. naprawdę godną uwagi postać. Wszystko co stworzył Kirby jest godne uwagi, to tak. Poza tak, na, nawiasem tak, mówiąc. Taka oczywistość. E, dokładnie jest to ostatni chłopiec na ziemi. Cała Ziemia po wielkim kataklizmie e, zostaje pod władzą e, zwierząt, e, które. E, jeśli każecie planetę, ma wiecie o co chodzi, e, które dominują całą planetę, tworzą własną kulturę itd. itd. Ludzie stają się tym, czym zwierzęta są e, obecnie dla nas niestety zwierzyną łowną i tak dalej, i tak dalej i Komandi jako jedyny tak naprawdę potrafi mówić. I na czym polega Kamandi Challenge? Kamandi Challenge polega na tym, że w każdym numerze scenariuszem zajmuje się inna... właściwie scenariuszem i rysunkami zajmują się inni twórcy i kończą numer jakimś cliffhangerem i od tego momentu następny duet ma podjąć pałeczkę do następnego numeru. Czyli tak naprawdę osoba, która zaczyna, nie ma zielonego pojęcia jak, jak Commandee Challenge się skończy, tak? Całko tego nie wiem. prawda? No to jest w końcu DC, prawda? Dokładnie. Pierwszy numer jest tragiczny i gówniany. Głównie dlatego, że za scenariusz odpowiada Dan DiDildo i no jest słaby. To, to, to muszę przyznać, przy całej mojej miłości do jego jako, e, jako postaci Największym plusem jest to, że razem z numerem pierwszym macie możliwość zakupienia Komandi e, Challenge Special I w tym numerze, który kosztuje 8 dolarów i jest zdecydowanie grubszy, nie wiem ile ma strące 80 ponad? Nieważne e, Macie przedruk pierwszego w ogóle numeru z kamandy. Ma grzbiecik, więc jest gruby Tak, dokładnie Pierwszego numeru z Sc Komandii, e, historii, w której e, komandosi goryle zostają zaatakowani przez coś z kosmosu. I dwa nieopublikowane wcześniej e, dwie nieopublikowane wcześniej historie z Komandi, które nie wyszły poza tusz tak naprawdę, więc to też. Szczerze dlatego jest warto to kupić, bo to niestety też brutalnie pokazuje poziom, jaki prezentował Jack Kirby. A poziom, jaki prezentuje się e, obecnie, kiedy... No tam było postawione na historię i jednak poznawałeś ten świat. Było to ciekawe, odkrywało przed tobą jakby karty, a tu masz e, wielkie goryle próbujące zjeść e, małego chłopca, wielkie umięśnione tygrysy, e, kalkę z planety małp i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że jakoś się to rozkręci, bo późniejsi scenarzyści, Jeff Lemire chyba nawet się tam przewijał, mają szansę coś, moim zdaniem, wprowadzić do tej historii. Pierwszy numer był słaby. Mimo wszystko i tak sięgnę po następne, żeby zobaczyć, co się stanie. Natomiast polecam Wam zapoznać się ze specjalem komandy Challenge, ponieważ dla historii Jacka Kirby'ego warto jest wydać te pieniądze na to. A reszcie będę pewnie na bieżąco jakoś krótko wspominał, ewentualnie powiem o całym challenge'u, co sądzę w momencie jak, jak się skończy. 12 numerów jest zapowiedzianych w co miesiąc 1. Y, każdy jest w cenie 5 dolarów? Eee, pierwszy jest chyba jakoś grubszy i dlatego tyle kosztował. Mm -hmm. Ty no, ale tego nie zauważyłem, że to kosztowało 5,00 dolarów. No, to już. tłumaczy Ty, dużo. Tyle, tyle dorobiasz, to nie patrzysz. Tak mm -hmm. tak. Eee. Później się zastanawiasz skąd te rachunki. Dokładnie. Ha. Muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że, że były trochę. że, że 3,99 powinien kosztować. Tutaj są w sumie dwa numery. Jeden jest pisany przez dildo, a drugi jest, co zaraz ci powiem, albo ci nie powiem, chyba ci nie powiem, nie powiem. Drugi nie. jest przez e, dana abneta pisany. Mhm. Czyli jednego ze scenarzystów anihilacji, o której wcześniej wspomnieliśmy? A ja, to też dużo tu co mi się nie <głos> podobało. Niespodzianka. A, po, a powiedz mi masz zamiar sięgnąć po kompletne akta 13 z On Grysa? Tak. No i bardzo dobrze. Bo jest, jest, jest, jest po pierwsze co czytać jest czym się zachwycać bo wydanie no czego tu się spodziewać po On Grysie? no rewelacyjnie wydany komiks i no i dokładnie taki jest. No ja, ja się powiem szczerze troszeczkę wstrzymywałem skupieniem kompletnych akta 13 zajęło no wstrzymywałem się cały, cały miesiąc tak naprawdę, bo po prostu mówię, kurczę, wiesz, ja tam w sumie w tym Dredzie tak nie siedzę za bardzo. To są kompletne akta 13, one tam pewnie podejmą jakieś wątki z wcześniejszych tomów i to jest tam 100, 100 110 zł czy, czy nawet więcej, kurczę, teraz nie pamiętam ceny układkowej, gdyż jej tutaj nie ma. No nieważne, w każdym razie no i tak się zastanawiałem, zastanawiałem, mówię, a dobra, przyszła większa premia niż się spodziewałem mówię dobrze kupię no i nie żałuję tego że kupiłem jak widać jest co czytać tutaj te, takie moje pierwsze spostrzeżenie to też już Ci kiedyś tam wspominałem że komiks jest chyba z cztery razy grubszy od sędziego Dredda ze studia Lane na no, tylko dwa razy droższy więc, więc jednak w sumie nie, nie ma się nad czym zastanawiać się stosunek ilość stron do, do, do ceny jeżeli ktoś naprawdę musi przeliczać to to tutaj jest naprawdę spoko w środku znajduje się o, kilkadziesiąt takich krótkich historii tam jest tylko jedna taka dłuższa dłuższa bodajże nie dwie dwie takie dłuższe trzy odcinkowe historie Jedna jest o papierowym mieście, kartonowym mieście, druga jest o jednym z rekrutów, który, który ten, którego szkoli Idres. Generalnie faktycznie jest parę takich momentów, w których widać, że są podejmowane jakieś wcześniejsze wątki na przykład o inwazji Sowietów, jest, jest parę razy wspomniane, no, ale też z kontekstu można spokojnie wywnioskować co tam się takiego działo. Natomiast same historie no totalnie najróżniejsze są takie zwykłe, które po prostu wydaje mi się, że powstawały na szybko, żeby tylko coś do tego 2000 AD wrzucić, ale też jest parę takich historii, które są śmieszne, są absurdalne, są mega wciągające, są bardzo pomysłowe, tutaj naprawdę jest tych historii dużo. Kilka naprawdę potrafiło mnie, mnie zachwycić. Jest, y, znaczy akurat może nie powiem o historii, która mnie zachwyciła, ale jest tutaj taka, taki, taki rozdziałik o y, facecie, któremu zawsze jest zimno, więc kupił sobie y, podgrzewane gacie i spowodował tymi gaciami wypadek. No i y, jest tu parę takich historii, które no, na pierwszy rzut uch, ucha są kompletnie o niczym, ale, ale, ale fajnie się je czyta. Dredd tutaj jest już troszeczkę starszym facetem, już nie jest tak do końca w formie i to też, też widać, ale cały czas jest absolutnie zakochany w prawie, jest wierny, wierny standardom sędziowania, które są jak wiemy dość brutalne. No, no Komiks czyta się naprawdę fajnie, tutaj widać, że co jakiś czas twórcy starają się tam rzucić jakimś politycznym komentarzem czy... czy yy opowiedzieć coś na temat e, dzisiejsze, dzisiejszego społeczeństwa i wychodzi to całkiem fajnie ale też z drugiej strony nie ma tego jakoś szczególnie dużo e, t, troszkę się zawiodłem tym, że jest mało tutaj e, innych innych postaci z e, uniwersum Dreda, które, które kojarzę, sędzia Anderson tam się pojawia chyba tylko w dwóch historyjkach no ale, ale i tak fajnie mi się to wszystko czytało, jest, jest właśnie to jeden z tych takich tytułów, od których ciężko mi się było oderwać, czytałem sobie go naprawdę, Te, też mi to dwa albo trzy dni zeszło, ale gdy już sobie wkładałem tą zakładkę i, i się tam kładłem spać czy coś, to zawsze tam było, a może jeszcze jedną, a może jeszcze jedną, rysunkowo, rysunkowo różnie, jest, mamy historie i kolorowe, i czarno białe się tu przewijają te czarno białe nawet nawet mi się podobały mm, fajniej, pod kąty, bardziej pod kątem rysunkowym yy, twórców jest naprawdę masa tutaj wymieniać ich wszystkich to, to jest po prostu no, no nie sposób yy, gu, głównie scenariusze Johna Wagnera Alana Granta właśnie chyba tylko ty, tej dwójki ale rysowników jest naprawdę mnóstwo. Yy. No ja polecam, ja nie żałuję, że kupiłem kompletne Akta 13. Mam nadzieję, że będą kolejne. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby było więcej właśnie takiego dreda też w Polsce, bo wiem, że tam Studio Lane już tam się czai, już tam coś robi, jakiś kolejny tytuł z sędzią dredem. Ale no, ja tak, tak jak wspomniałem, w sędzi dredzie jakoś szczególnie mocno nie siedzę. W, w, w, przeczytałem Kompletne Akta 13, przeczytałem e, to od Studia Lane, jak to się nazywało? Na mroczna Sprawiedliwość e, Przeczytałem Batman, Sędzia Dred, właśnie to jest tyle co, co, co kojarzę i na razie nie zawiodłem się że na żadnym z tych tytułów, ale Kompletne Akta 13 zdecydowanie podobały mi się najbardziej ze wszystkich no i cóż, i też bardzo, bardzo zacnie się to prezentuje na półce. E, podoba mi się to, że On Grys wydał faktycznie ten komiks tak, że on pasuje do, wy, do, do wydania Line. Studia Lane. Mhm. Tam chyba jest jakiś nie, milimetr czy dwa różnicy, ale grzbiety są, oj, oj, oj. grzbiety są naprawdę bardzo podobne. Właśnie wygląda to, be, be, wygląda to no po prostu jak seria od jednego wydawnictwa, tylko tam e, Loga zdradzają, że, że są to jednak dwie różne firmy. No i oby, oby więcej było. I sędziego Dreda. W Polsce i właśnie kompletnych akt, żeby się u... fajnie by było, gdyby wychodziły kolejne. Tylko teraz właśnie nie, nie jestem, czy fajnie by było, gdyby wyszły te wcześniejsze, czy te późniejsze. Najlepiej by było jakby wychodziły i te i te po prostu <laughs> po, po prostu no cóż no ja jak najbardziej polecam wiem, wiem że komiks jest dość drogi i zawsze jest jeszcze jednak ta blokada że gdy cena okładkowa jest powyżej 100 zł, to jest właśnie takie coś że a może kiedyś może coś tam ale naprawdę warto no, Napra... i tego i tak się nie ściągnie nawet w wersji angielskiej skoro tak mówisz no, to mi ale... się wydaje że drogie one były zawsze. No, więc już kompletna Akta 13 zdecydowanie warto polecić. Ja już mam, cieszę się i obyście wy również po to sięgali, ponieważ naprawdę warto. Jak najbardziej. Mhm. Wszystko, co z Radem wychodzi, jest to jest do dobre. A jeszcze tak, jeszcze tak na sam koniec, tak 5 minut dosłownie, bo ostatnio się wkręciliśmy w mini figurki z Batmana. No trochę, tak. Tak, trochę tak i powiem, powiem ci, że no ja na razie mam dwie, ty widzę masz trzy czy masz już masz nie, już trzy masz trzy mam trzy wypłaty jeszcze nie było <laughs> okej okay. E, powiedz mi, czy przeglądałeś bardziej, ile jest... E, znaczy, ja widziałem w tych, co kupowałem, że bodajże z 20 modeli. No, teraz nie, nie mam kartki tej mm. tutaj gdzie, gdzie się miało. do no każdego pudełka jest wkładana, mm. nie? Która... No tak, ale, ale króciutko. Kupujcie, bo są naprawdę... Tak, w Tesco są za 12 Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Ty widzę, masz Red Hooda, masz Razermana i masz y, Catmana. Tak. Red Dziękuję Hood... panie Batman. Tak <śmiech> Red Hood wygląda... Red Hood wygląda naprawdę super. A w Red najfajniejsze jest to, że po zdjęciu tej czerwonej kopuły z głowy e, macie głowę Jasona Todda jako Red Hooda w tym hełmie. Mm -hmm. Więc to też jest fajna rzecz. No a ja z kolei kupiłem dwie minifigurki i mi się trafił różowy Batman Wróżka, który jest po prostu mistrzostwem świata. No i... Y Człowiek, pingwin właściwie, no szczerze mówiąc, nie, nie do końca, końca skumaję co to jest. Człowiek orka? Człowiek orka tak. No ale zaczyna na początku, nie, nie do końca skumaję co to właściwie jest, ale, ale obie minifigurki są jak najbardziej fajne. Chy, chyba zostanę fanem minifigurek ogólnie? Znaczy no na pewno, tej na, na pewno tej serii na początek a później to się zobaczy no, chciałem sobie generalnie historia z minifigurkami była taka, że poszedłem sobie do M1 w z konkretnym celem mianowicie chciałem sobie kupić zestaw klocków Lego z Batmanem no i nie wyszło, bo jak zobaczyłem, że nie ma zestawów, które praktycznie nie ma zestawów, które by kosztowały poniżej stówy a w takie celowałem, no to stwierdziłem, że wezmę minifigurki no i cholera. I się wkręciłem. No i cholera, no. Szybko poszło. Na imię mam Krzysiek, lubię minifigurki. Tak jest. Mam 30 lat prawie. No ja coś też. A to, to się dopiero w marcu będę, będę no. zastanawiał nad tym, jak bardzo lubię, ale tak, figurki, no cholera, jeżeli ich jeszcze nie, nie zbieracie, to powinniście zacząć. Jeszcze raz Red Hood jest rewelacyjny. No i jeśli byście chcieli Red Hood albo Mana konkretnie, to prostym sposobem jest to sobie wymacać w pudełku, ponieważ Red Hood jest jedyną figurką posiadającą e, taką właśnie kopułę nad głową. Natomiast eraserman jako jedyny nie ma tak naprawdę normalnej głowy z Lego, tylko jest o wiele, o wiele węższa, więc ją też też da się wymacać. Jeżeli chcielibyście różowego Batmana wróżkę, to też można w sumie wymacać, ponieważ tylko, tylko on nie? ma skrzydełka i to takie dość, dość duże, więc to była naprawdę wypakowana ta paczuszka. W Lego Simpsonach najłatwiej było martwych znaleźć. Po włosach, po mnie, prawda? Nie miała włosy, no. Okay. Więc cóż, no, tak to, to, to, to, króciutko, off-topowo chcieliśmy powiedzieć, że zaczęliśmy zbierać mini figurki z Lego Batmana i jak najbardziej polecamy. Ale to cóż, to już będzie koniec na dzisiaj, tak. Ty, tym optymistycznym Lego akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, było dużo komiksików następnym razem no też, też już mam parę tytułów które, o których następnym razem chciałbym powiedzieć i słyszymy się w 30 odcinku, w dokładnie, za dwa tygodnie dzięki, że byliście w razie uwag, wiecie gdzie pisać, jesteśmy dostępni i wszędzie staramy się odpisywać w miarę na bieżąco Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i cześć. cześć.